Ten odcinek jest dla prawdziwych koneserów. W myśl zasady wszystko lepsze niż siedzenie w szkole pojechaliśmy na wystawę dotyczącą wielkiego zderzacza Hadronów. I, i, i, i... No, nagrywałem praktycznie całą drogę powrotną, aż nie, nie chce mi się wycinać, nie chce mi się bawić z tymi wszystkimi plikami po prostu to wrzucę wrzucę tam jeszcze złotą myśl Szostiego i, i, i, i piosenkę <śmiech> może jakieś parę promosów żeby nikt nie usnął oj to będzie masakra <śmiech> dla tych co nie są przyzwyczajeni do hardkorowych podcastów mm. w autobusie. No, dwa, dwa tu siedzą, akurat. Dwa, dwa tu siedzą. Tu jest jeszcze jeden przed nami. Byliśmy na. Ostre, tam jest? Tak, tam jest ostre. a ktoś nie wie, co to jest ostre, to niech wpisze sobie w Google i da szczęśliwy traf. Da się znaleźć? <laughs> a spróbuj! Okay. Polecam, jak mama będzie w pokoju. Już macie więcej. Wczoraj był akurat e, coś rodzaj kabaretu, a występował e, Jacek Federowicz i opowiadał e, o tym, że na swoich pierwszych doświadczeniach z komputerem. No i taka opowieść, że jego wnuczka miała zadanie na temat fok żyjących e, blisko wybrzeży Polski w okolicy Helu. No i rozradowany Federowicz opowiadał, jak wpisał w gogle, polskie forszki, dał szukaj. I to, co z nas niekoniecznie miało związek y, z tym, co szukał. Chociaż część taplała się w wodzie, w lub bez. O tobie mówimy w Przemku. Super. W wodzie. I nie tylko. No, to no nie, też. Co tam w macie? A tak w ogóle ten odcinek powstaje dlatego, że... końcu jest taka wieź. Nagrywa się? Nagrywa się. Największa wieź jakąś Przepraszam, to powinna być miejscowość akurat, a nie wieś. Bo wieź to jest wtedy, jak masz załóżmy jedną ulicę, przy tej jednej ulicy jest pięć domów i nawet nie zauważasz, kiedy tą wieź minąłeś. W przypadku Kukus jest akurat tak, że jest więcej domów, a i tak nie zauważasz, kiedy minąłeś kozy. Ma się zamknięty? Czasem <głos> a tak mały stada Nie mów tak blisko mnie, jesteś za blisko mnie Jak mówisz tak cały czas, to, to wtedy nie będzie mnie słychać Bo mam niską częstotliwość Tą czułość mikrofonu ustawioną I proszę ciebie Nie będzie Nie będzie słychać Aha, chcę, A chcę Powiedzieć jedno słówko No kilka słów, ale dobra no, bo tak, tak w ogóle to ten odcinek powstaje Dlatego, że byliśmy na Pięknej, cudownej Przemądrej, inteligentnej I bardzo fajnej No i co? I co z tego? No nagrywam i co? jak się zmieni kolory to się i tak ułoży Już się wszyscy na mnie gapią No się o, Jeszcze przepraszam bardzo. O, jest jakimś reporterskim trochę stylu. Jaki reporterski? No jaki reporterski? C cokolwiek trzeba nam powiedzieć, bo, bo nikt nie będzie widział o co chodzi. No, Wysłuchasz tego w domu. w domu, byś miał wyższą jakość i nie będzie słuchać w międzyczasie A, o... Przemka Marka opowiadającego o swoich przeżyciach emocjonalnych. O to chodzi, żeby, żeby było słychać te, te erotyczne wspomnienia Przemka Marka. No bo ich, właśnie swoje. ich brak. Co to ja mówiłem? Kurde, niewygodnie mi tak. Ała. A wiedz, z oparciem fotela na Dawida, on się nie dobił. A nie chce mi się. To się tak niewygodnie jedzie. No i... Jeszcze ten, ten, ten żul kierowca radio włączył. Już nic nie będzie słychać. Bardzo porządny człowiek. radio włączył jak ja nagrywam. Hmm. Tak, bo byliśmy na tej, tej właśnie pięknej, cudownej przewspaniałej wystawy darmowej o na temat Ale ciemno w tunelu. o a, boję się. Jak to tam no wiesz, zawsze. No kurde, kurde, już od 10 minut staram się powiedzieć, że byliśmy na, na wystawie LHC. I nie mogę powiedzieć. Krzysiu, co ci się najbardziej podobało w tym wielkim zdarzaczu Hadronów? Przepraszam, to, to, że mnie właśnie głaskać po kolanie mnie, mnie się by na nie, nie podobało. Ciemno było, bałem się. Ale co na kolano. Muszę być. No to. Proszę ja ciebie. Masz tu i. Z tynę, idzie proszę ja bo... chciałeś się zmi zmi zmienić miejscami. Tam bym złapał Zośkę za kolano. Ale mi tu wygodniej. Ale co mi się podobało? Co mi się podobało? Ko bliżej tak, bo jest. Okej. Okay. Co mi się. Co mi się podobało? To jest Aj, mało ja czuły wiem. ten mikrofon. M musi wiem. go obdarzyć większą czułością, więc. No więc y bardzo mi się. to <laughs> Wiesz jak. Widzisz, jak to się teraz źle mówi, jak mi ktoś cały czas przerywa i cię tak grozi. To tyle ci powiem. Autor tego podcastu jest wkurzający, przeszkadza i rozmiesza, gadając jakieś pierdoły. Utrudnia tym samym tworzenie czegoś konkretnego. A co mi się podobało na wystawie? Hmm, co mi się podobało? E, Ten te, e, kostka. Jaki, taki wózeczek, ten schodzony tym azotem ciekłym fajnie było co, tak na tym magnesie tak jeździł No, to było całkiem Panie. interesujące Chociaż bardziej mi się podobały opiekane wafle, które potem Dawano nam do zjedzenia A nikt nie chciał Bo to tak dziwnie opiekane No i może Napromieniowana kola była też bardzo sztuczny, ciekawa ja Ciebie, yy, że nie. No sztucznie to ja to improwizuję, nawet nie wiem co mam powiedzieć Jeszcze ty mi tu gadasz w międzyczasie i jesteś, tyle ci powiem. Na razie! A ty, Przemku, co widziałeś Nie, Nic, to trzymam ci nawet. Trzymam ci. Co ty, co ty Walsie Wal się, pedale. Paweł jest pedałem. Dawida masz ze sobą. Dawid! weź pociągnij jakoś odcinek. Dobra, Dawid włożył swój wkład w postaci, w postaci pięciu sekund milczenia. teraz się już nie Nagrywamy podcast. No. Na temat y, tej wystawy, co byliśmy albo autobusu, albo cokolwiek innego. Że, żeby cokolwiek było, jakieś, żeby były kresy. Aha, A, więc. W chce worka foliowego. Ja mam, ja mam, ja mam Czekaj da, Daj mu woreczek da, taki może być? Daj daj, daj, daj, daj, daj, daj Tak leszek Leszek chciał woreczek Leszek no ta będę ta będę jedna ze świnek na to będę Zazu nad, Nagrywał bajki, prawda? No, a, a, a wystawa, wystawa, Paweł, czy powiem tak, że była fajna, bo była za darmo, wiesz? Za darmo, w... A czy, ale w ogóle wstęp, wstęp był za darmo. No fajnie, autobus, autobus też fajny, no nie jest źle, jest prawda, dziękuję. A gdzie masz koleżankę? Nie wiem, pożądź. Za, za nudny jestem. Niczy nie znam w ogóle nie mogę jakoś tak. Proszę. A i tak uważam, że wystawa była fajna, dlatego że nie trzeba było jej w szkole dzisiaj. Teraz godzinę później skończymy. Jeszcze nie dłużej. No, e, jak się spóźnimy, to jak, jak będziemy po wpół, no, to, to ja będę musiał czekać godzinę na pociąg. Ponad godzinę. No ja gdzieś będę musiał czekać. Około <śmiech> pół godziny, aż ci skończy pracę. O ile skończę o tej porze, się z nim zabiorę. Masz. Jak oceniasz wystawę poświęconą Nie, na nie, podcastu? A co nie, nie, no ten wielki zzażarza Na podcastu. Ja to dobra, to, to, to no może być ciekawe, to... Co to jest, LHC? Ta, ta, taka była odpowiedź? No. Aha, dobra. E to zmieniło może temat, bo tam nie było w zasadzie nic ciekawego. No co, cokolwiek nagrywam, żeby podcasta odcinek. Cały czas się nagrywa, goście, ja, ja dzisiaj na, pół dnia mam nagrane. Może jakoś to wytnę i będzie te 20 minut odcinka. 3 godziny ponad. Ten ostatni odcinek miałeś na rękę. To, to było w szedniku, nie Wiem, ale nie kupali, taka, taka, taka, oglądałem. Znaczy nie słuchałem. No jak, bo... jak, jak mogłeś, zawiodłem się na tobie. No dzięki. Jak Ostatni, mogłeś nie? Który to było to, jak była bajka. No w tej też była, bo. A pierwszy, który słuchałem to był bodajże dziewiąty, w którym miałem swój udział. Nawet nie chciałem. Żeby miał, żebym go miał, ale cóż, zdarzyło się. I mam! Masz. Za swoje. Masz. Dzisiaj też będziesz miał. Znaczy, nie wiem czy dzisiaj. Nie, ja nie wiem kiedy to, to w ogóle z no. To ale jaki? Za złota włosą. No to Radka muszę wziąć i, i na, na stronę i nagrać z nim porządny jakiś wywiad z blondynką, nie? No bo wiesz, to bajka jest nagrana, taka fajna. No. Ale ten Ale słuchaj, z pewno nie ścisłeś, nie było myśli szóstego w tym się. Mówiłem, że to jest yy, stały nieregularnik, Aha, a teraz tak będzie, bo, bo proszę ja ciebie. Masz już coś? O. A w ogóle, wiesz co to jest podcast? Nie, to to no. Podcast, co to jest? Podcast. Wiesz co to jest radio? No a... internet. Wiesz, no tak, Paweł, tak? To jest Paweł. Ja jestem Dawid. cześć, Sara. Cześć. Tak, on sobie eee, nagrywał podcast. Zuskaczcie sobie ten, te, ten dyktafon do, do gardła. Zaraz, no, to sobie jest, wywiad. I nie zaraz się to zrobię wygładziłaś i zaraz to bliżej, bliżej. On nagrywa podcasty, no nie? Czy to jest taki blog wygadany? Mm. Idę ględzie przez pół godziny, to jest nudne. No, super czas. No. Ale trzeba coś tam zrobić. Trzeba mu trochę pomóc, więc teraz wiesz, co jest podcast, wiesz, tak? już ci powiedziałem. Tak, no. po, ja się no. powtarzam, super. No. Ja Paweł, jak Paweł. E, dobra, więc tak, proszę pytanie, jak się podobał wykład? Bardzo się podobało, tak. A, mam mówić, tak? No. E, więc... <grym> więc ogólnie bardzo nudny film był. No tak, film nudny, tak, tak, tak nudny. Ale, ale w ogóle był krótszy, nie? Nie, nie, nie? Normalnie. Normalnie to film trwa godzinę. Widział no tak, no. No. Ten był krótki, ale bardzo nudny. No, prawie spałam na nim, no. Dobrze, Paweł? Co, co ty jeszcze wiedzieć? No, jest no, to, to, miał Dobry, być założenia, od, to miał być założenie założenia odcinek y, autobusowy, czyli tak ogólnie na temat komunikacji autobusowej, teleklasowej no i, i Słuchamy. takiej tego typu. Mm, Co mam powiedzieć? No autobusy no, są no, ładne w katolicach, no. nie? Mm, tak, tak naprawdę, kolorowe. No. Tak, dobra, mamy co no jeszcze? Co, co, co? Ale mamy Ale po, powtór, weź, nie umiesz się obsługiwać sprzętem takiej technologii. Powtórz jeszcze raz, by zaciekali. Eee, co? E. E. Le, lepiej nie opowiadaj, co się ostatnio w pociągu zdarzyło, ok? Dobra, dobra. Potem opowiem. No, to się to zaczynam to bać. A wyjaśniłeś w ogóle, co to jest podcast? Wyjaśniłem, widzicie. Jak... Słuchaj, wyjaśniłem, spytałem się, czy jest ten podcast? Wiesz, nie jest na raz ale. ale, ale się to jest, jest, jest, Jak w ogóle masz na imię? Sara. No to, więc. Sara. Kurde, mów do siebie, a nie. Muszę mówić do siebie. Chaos. Gdybym ją teraz nędzicie. Stop? <słys czuś> a, a kto? A kto by inny? S.. Tak. Nie wiem jeszcze Zapomniałem no co miałem powiedzieć, powiedzieć Po co ci wyrwałem ten mikrofon, tym A mikrofon. A czy nie, ja robię ja słucham. można tak Można Strona wsiok, blok spod koła. Co sobie, Go. Coś, coś, coś sobie wpisz do gogluj Wsiok? Wsiok, no jestem jest jak, jako pierwszy Wsiok bajka bo Wsiok chaos albo Wsiok moja no, w tak, a ja pierwszy a, a, a, a, a jesteś pierwszy, tak? No ostatni z to tak, to tak. No, to jest Tak, przywoł. Tam będzie. Hmm. Ogólnie chodzi o to, że biorę co jakiś czas do ręki dyktafon czy tam yy, o, mikrofon za 10 zł i, i pierwsze coś Dzień. bez sensu prze, przez, przez, przez 3 godziny potężnę i wychodzi.. Wy, wychodzi 20 minut bezsensownego ględzenia I od cygów na koniec jest bajka. No, a, a on, on jest moim artystą wiejskim i mi nagrywa podkłady do odcinka. No, razie się dwa. mi nagrał, Na razie. A, a, a, cała, a, a cała grupa ma to sobie Kurde, sobie nie mogę tak siedzieć. Tak. Tak. Na. No, nie, nie, Dlaczego ta dziura między fotelami jest taka ciasna? To tak, że się obrudzi na kolana. Nie, nie, nie będę tak... To się, to się jakoś tam reguluje, Przemęczy. jak. fotel to będzie większy. Weź się odsłyn. O, o te, te, teraz, teraz mamy porządną dziurę. O. Nie wiem co z tego. Ciągle nagrywasz? Cały czas nagrywam. O, Raz nagrał biologię. O tak, to jest co to <głos> jest procedurne. Fajne, A fajne. Czyli na w ogóle nam mówi tak, że będzie taka okropna, nie? Z daleka jest fajna, ale jak się bliżej podejdzie to trochę przeraża. Ale, nieco, ale o czym mówicie? Ale to bo bo tak be... pani fak. Aha, ale nie to... Nie, mnie słuchają miliony, a wy o jakiejś jednej kwako... No to kuchy... gościu, gościu... Miliony. Jeszcze miliony. nie jadą Ja na razie to chyba cię tylko ja słucham. Nie no, no, no, proszę ja Ciebie. Dawid, od święta ja posłucham. <głos》>. Społeczność pod, podcasterska jest bardzo ze sobą zżyta, i, i w ogóle jest. A na masz tylko dwa komentarze, jeden, jeden ode mnie? A, jakbyś się tak, tak y, popatrzył na, na inne podcasty, to to też mają po trzy komentarze to jest, Aha, to jest średnia. Czyli jest tak? ja, ja jestem powyżej średniej. Ja proszę o Ciebie, ja jestem wyjątkowy. Jestem wspaniały. Dobra, mów. Czy to jest ja, ja tak? Trzymaj, że. Nie pod usta. Dobra, co jest tak, że każdy daje, prawda, swój podcast, a nikt inny nie słucha, tak? E, to jest <głos> tak, że, że e, słuchają tylko ci, co tworzą, a że tworzących jest około 30, także, no. Ale, ale pewnie nikt nie słucha do końca. Tak, nie, no to, to jak to... się już słucha. To no. No, wszystko są takie właśnie takie osobiste odcinki. Co, co. E, na przykład e, takim sztandorowym przedstawicielem tych takich osobistych odcinków jest, jest odcinek, bodajże 243 Filipa Dawidzieńskiego z serii e, American Experience należący do podcastu nie tylko dla orłów mm -hmm. gdzie w, w, w, w wtedy w Wielkim Kanionie nie wiem Jak, jak opowiada, no to właśnie nie wiem, no bo nie słuchasz bo nie, wiem. nie słuchasz, to jest, jest niewybaczalne nie gadam z tobą Twój ulubiony podcast. Sara? Ten! Dobra. To jest najlepszy, zdecydowanie. Dla wszystkich cię znanych. Najgorsze też, ale. Nie, kogo mnie. Nie czekaj się. A po kasach miałem mówić. No miałeś. Ale jak zwykle gadasz od rzeczy. No a później jest, a o czym ja to mówiłem? O czy ja to mówiłem? A, ja to a, ja to a co? Jak nagrywasz, po prostu podcast jest bardzo normalny. No, bo chodzi o to, że jak... Że jak, jak siadam przed, do nagrywania, to to nigdy nie wiem... Co mamy w tym odcinku. To jest kompletna improwizorka. No to mów, mów mądrą rzecz. Uwaga, mądra rzecz od Krzyśka. Ja cię o angielskim, ja nie mogę, jak tak można. O polskim, Aha jeszcze lepiej. No, to taka krótka przerwa. W ostatnim odcinku powiedziałem o konkursie. Konkurs dotyczy rozwinięcia akronimu WSIOK Co mnie bardzo cieszy pod moimi odcinkami pojawiają się komentarze także pod tym ostatnim odcinkiem dwa z komentarzy zawierały odpowiedź na konkursowe pytanie i tutaj wielkie brawa dla tych co trzy pełne dni w pocie czoła myśleli, jakby tu rozwinąć tą nazwę wsiok, co by ona mogła oznaczać i zaowocowało to naprawdę odpowiedziami na bardzo, bardzo, bardzo wysokim poziomie. Jak będzie więcej takich, ale na pewno będzie, to będę mieć wielki problem w, z wyborem zwycięzcy. Jeden z, no, z zawodników to tajemnicza osoba o jeszcze bardziej tajemniczym NIKu 420. Jaki gość akronim tam walnął? Jaką odpowiedź? No zwaliło mnie to z nóg. Ale co najważniejsze to sobie od razu zażyczył yy, jaka powinna być nagroda. Jeżeli on wygra, to nie będę mógł już więcej śpiewać, bo zażyczył sobie, żeby po prostu tego nie robić. Zdarza mu się słuchać mojego podcastu na słuchawkach jak dochodzi do tego krytycznego momentu, że zaczynam śpiewać, no to po prostu nie wytrzymuję. I jeśli chcecie, żebym dalej śpiewał w kolejnych odcinkach, no to ktoś musi... Ty musisz zamieścić jeszcze lepszą odpowiedź na to pytanie. Jak chcesz, żebym dalej robił z siebie idiotę, to wymyśl coś lepszego. A póki co jeszcze konkurs trwa przez najbliższe trzy odcinki, dwa odcinki. I jakoś tak, po, po tych, tych trzech teraz najbliższych odcinkach konkurs powinien zostać zamknięty. A na razie piosenka specjalnie dla tajemniczej osoby o jeszcze bardziej tajemniczym niklu 420. <muchy> Śpiewać każdy może trochę lepiej lub czasem trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. Czasami człowiek musi inaczej się udusi, musi powkurzać jakiegoś takiego oniku 420.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 Dla niewytrwałych powiem, że jeszcze zostało pół godziny odcinka. Ja to chyba mam przetłumaczone, więc ewentualnie mogę ci Dobra. Okej, okay, to co ja, ma, ja miałem powiedzieć? Mądrą rzecz mieć powiedzieć. Tak, a propos tego, że Paweł ciągle przerywa i potem się zastanawia o czym miał mówić. Ten sam problem ma przy załóżmy opowiadaniu kawałów. Prosty kawał. <głos> Dzięki. O jakiejś bitwie pod Grunwaldem. Potrafi rozciągnąć do 5 minut. Ponieważ... To, to, to nie był kawał, to była anegdota. Anegdota, no to, dobrze. To anegdota. była anegdota opowiadana przez, anegdoty... przy, przez Jacka Kaczmarskiego, a ja to tylko e, powtarzałem. No to dobrze, ale w takim wy... wypadku. Ale Jacek Kaszmarski już nie żyje. Czyli... Dobra mu. Dobra. Więc chciałem powiedzieć, że. Może to nie była do końca powiedzieć. To było, to było bardzo... Kró, powinna być krótsza z nas. Zresztą ja była bardzo rozbudowana, z długimi opisami. Co też powinien, trochę skrócić. skrócić. No i trzeba tak e, myśleć e, trochę bardziej niezależnie. Mówić bardziej niezależnie, ponieważ trzeba mm, mówić e, z własnego punktu widzenia. Coś skracać, może upiększać czasem. Ale tak, żeby było bardziej przesilne i proste. Pierwsze pedale. A więc jeszcze chciałem powiedzieć, nie, nie wiem czy się powtórzę, ale Paweł jest pojebany, jest pedałem Nie wie o czym mówi, mówi o rzeczy Bez sensu i w ogóle Thanks, że mnie słuchacie Yo, man, madaf No madafaka to nie powiem, bo to tak nieładnie No w ogóle No w ogóle, muszę Mniej klnąć To jest moja wada, on też zresztą Więc to na tyle Dziękuję Motyla noga, a propos przekleństwa Górka wodna. Motyla noga. Motyla noga to jest tradycyjne pod podcasterskie przekleństwo. Proszę ja ciebie. Myślę, że takie tradycyjne dla dzieci z przedszkola. Motyla noga. No, no, no, no wychodzi, nie? No tak, podcasty i przedszkole i to, I to napę, i to napę. Prawda? A kurde, to miał być odcinek o autobusach. No miał być. I mogę coś powiedzieć. Co? No, no to Mianowicie zawiodłem się bardzo... W zasadzie nie wiem, na czym powinien się zawieść. W radiu słyszałem informację o tym, że w Bielsku linie PKS mają otrzymać nowe autobusy. No niestety na linii, którą jeżdżę, nie zauważyłem żadnego postępu na tej linii. Wciąż to same, no stare gruchoty to, to nie zawsze, ale w każdym razie jakość jest niska. I teraz nie wiem, kogo oskarżać. Czy radio o to, że podał jakąś niewłaściwą informację, czy PKS za to, że wysłała gdzieś na inne linie autobusy, a ja ciągle muszę jechać starymi, dobrymi jelczami, pamię pamiętającymi jeszcze stan wojenny. Dziękuję. No, ale to, to jakby na to spojrzeć, no to te, te autobusy z PKS są włączone do, do tej komunikacji miejskiej, nie czy tam no. Między, międzymiastowej, jak to powiedzieć? No, regionalnej. Jakieś, no, regionalnej takiej. No to są obszarpane, zniszczone, śmierdzące, jak w niektórych autobusach śmierdzi, a już jest najgorzej, jak siędziesz obok jakiejś starej takiej baby, takiej, takiej grubej, to jest taki specjalny gatunek bab. Grube, takie wielkie, obładowane siatkami, Ta, tak siadają, jak tak siadają, to tak dyszą strasznie, Tak. Tak. Tak jak, jak Darweller, no właśnie. No, jak, jak to, jak to od, odezwie się do ciebie, czy do jakiejś, jakiejś innej, tej swojej sąsiadki, którą spotka w autobusie? Jak zajedzie kiełbasą? To jest masakra, albo cebulą. Ja nie. Czy, czy one sobie nie mogą umyć zębów, jak, czy, czy gumę zjeść po zjedzeniu kiełbasy? Być może ich nie stać po prostu, ani na pastę ze szczoteczką, ani na paczkę orbitów. Ale no, jeśli chodzi o smród wspomniany przez ciebie, wydaje mi się, że jest on raczej efektem tego, że przykładowo ludzie nie dbają o higienę, nie zaś może jakością samych autobusów. Ja osobiście nie spotkałem jeszcze śmierdzącego autobusu, ale trzęsące się, kuczące, no i w ogóle hałas straszny w środku, zaduch, no to to jest normalka że jest jeszcze wylecie, Czerwiec, to jest już masakra. Temperatura dochodzi do 30 stopni na polu, nie, na zewnątrz. Słońce nagrzewa ten, tego, tego starego, rozwalanego, śmierdzącego, obskurnego Jelcza. No i temperatura wewnątrz takiego autobusu dochodzi do, do 45 stopni, nie? tak, tak na, na wyczucie. Tłum... Taki, że e, ledwo się da wcisnąć do środka. Wszyscy klną, wszyscy są wściekli. Jakiś gość obok smarka, ze alergikiem. No, a że nie, nie ma jak wyciągnąć sobie z kieszeni chusteczki, no to to smarka w sąsiada akurat. nie ma łatwiej nic do pracowników PKS. u to znaczy kierowców i kanarów. A to. A to. to. to. za to. po to. A to. A to. A to. to. to. Ten w tym skwarze, w tym no, w tym, w tym autobusie. W tym skwarze pozdrowienia dla, dla podcastu bez nazwy, jego redakcji, Szanownej bardzo. Maciej skwara co nagrywa. Nie znam. <grywa> Wiem. No i tak tak ze wszystkich się, się zlewają się te litry potu. I potem jak się otwierają na przystanku drzwi, jeżeli tutaj jeszcze trzeba dać założenie, że drzwi są szczelne w tym jel, jelczu całym, co też jest no bardzo rzadkie, ale czasem, czasem są te drzwi szczelne. I wtedy jak się otwiera takie drzwi, no to to, to się wylewają, wylewa się taki potok potu na zewnątrz. To jest... Niezapomniane przejść do życia, zobaczyć te, te li, litry potój. Co, co wyglądasz z takiego załamanego przemku? Kamil Cię rzucił? Nie. Uważaj, nie <grystanie> <grystanie> Patrzę zaś od tematu. zaś od tematu, ale szybko do niego wrócę. Sprawnie. Dziękujemy za wsparcie. Hmm co do właśnie Je jeszcze tam jeszcze tam. coś wielką taką wadą wszystkich tych PKS-ów są no ich pracownicy ja pamiętam jak kiedyś chciałem, zacznijmy w ogóle tak od dworca od dworca trzeba zacząć omawianie PKS-u, no nie, dworzec ja to jest akurat centralne nie miejsce na, w tym dla PKS-u to jest ich baza Centrum Kontroli Miejsce spotkań Rady Złych Którzy planują zniszczenie świata poprzez wysłanie tych ty, ty okropnych, starych, zniszczonych, zdewasowanych Jelczów No to, to tam właśnie, jak, jak pamiętam, jak, jak byłem no, Wtedy jeszcze jeździłem PKS-em do domu i byłem na, na dworcu, normalnie jeszcze z innego przystanka, no ale wtedy to akurat na, na dworcu. Wtedy sobie pomyślałem, że sobie normalnie kulturalnie kupię w kasie, osobnej kasie takiej w budynku, bilet yy, do domu, nie? Że, żeby nie, nie musiał tego yy, hamskiego kierowcę błagać na kolanach, no, modlić się do niego, że, że, żeby był na tyle łaskaw i mi wystukał te trzy razy trzy bilety. Nie? No i... To ja robiłem tak. E, no... Tak też. Co? Dawid wyrywa laskę. Zare konkretniej. A jeszcze a propos. A nie, nie dokończyłem To nie będzie wiadomo, o, czy, ja o co, co, ale A ja, ja, ja właśnie, właśnie o tym, właśnie o tym, no, no właśnie tutaj, ja, ja o tym, o tym, tym mojej przy, przy, przy, przygodzie, a ja coś negatywnego, o tych, o kasjerce, ty, o, o kasjerce, która była w tej kasie. Tłum e, ludzi ustawionych do tej kasy, jedna, jedyna kasa, bo jedyne okienko było y, czynne, na, na trzy, czy obok siebie. No i po tam, pięciu minutach, scenia w kolejce, podchodzę. No i, i, i proszę, o, o bilet ja mówię, nie, tak do, do, do, do No, jako, no, no mo, może i wyglądam dziwnie, to trochę. Trochę. Nagrać odcinek trzeba. No i proszę o, o bilet do, do mojego. Kurde, jesteś taki jak ja. No wiem. I bardzo mnie to cieszy, to jest zemsta. A taka prawa, mógłbyś to prowadzić, jak jakiś dialog, albo czasem pytać o opinie inne osoby. Nie wyrzutko ciągle twoje oglądanie, na które potem narzekają w komentarzach osoby takie jak blondi. Blondie, jak blondi, jak blondi. No tak, no, ale jak, jak tylko wyciągam dyktafon, to wszyscy od mnie uciekają. No ja tu ciągle siedzę w no, no, pozorom, bo... Ty jesteś wyjątkowy. No, no, no wyjścia nie mam, tak, z drugiej strony. No, nikt mnie nie przygarnie. Muszę z tobą siedzieć. No... no, no, nie, no mogę skończyć, nie mogę skończyć jechać dupy tej... tej, tej, tej e, kasierce. Gruba baba... Po 50. A to taka typowa gruba baba. Tak, taka. To jest stereotypowa gruba baba, jaka była przedstawiona w y, serialu amerykańskim w serialu Świat według Bandit. <grym> dokładnie taka gruba baba to była. Ro roz taka, no. Rozkraszona na, na tym swoim y, krześle czy fotelu. Nie wiadomo, co to było, no bo. Jej tusza zasłania e, cały ten mebel, na którym się działa, Rozwalone ramiona, t, t, t, rozwale, od, ta, tak, tak, łokciami rozwalone. Tak, tak, muszę to pokazywać. Tak, Co z tego, nie że no, ale będzie słychać Twoje jęki. Ach, o, o, o. Dobrze? <śmiech> dobrze, bardzo dobrze. Ta tak rozwalona łokciami. Tusza na nagrywa, a nie podcast. No, jedno no, wychodzi. To I to na p, i to na p. No i y, proszę ją o ten bilet do, do mojej miejscowości, w której mieszkam. Ona się pyta, skąd? Ja takim męskim głosem, tak, taki, takim zaharczanym takim. Ja tak dziwko, no, no jak to skąd? Przecież jestem na, na, na dworcu autobusu. On to, to chyba jasne, że stąd. Nie? Ale mówię, no, no, no pro, proszę stąd, stąd tam, w jedną stronę. Nie ma strony, ale na wszelki wypadek wolałem powiedzieć, że w jedną stronę. Żeby nie pomyślała, że chcę do niej wrócić. No, już i... zaczęła tęsknić pewnie no i no, już pewnie zaczęła się tęsknić i ta takim wściekłym wzrokiem chyciła to swoją pulchną zniszczoną dłonią mysz od komputera jak ja to zobaczyłem jak zobaczyłem tej jej na zielono ob obdarte paznokcie T takie wielkie pa pazury miała no, na, na 5 cm jak nie lepiej i to tak fajnie, było w takim fajnym kontrasie do, do całego jej wyglądu, tak, takiego ono trolla typowego, ona wyglądała jak troll, jak taki troll y, z, y, z Tolkienowski, no wiesz no, jak tam, no. w tol no, Tolkiena Tolkien. są, no, no, tak? ona, o, jaka ona była wielka, to normalnie jakby ona wstała, to, to by na jej głowie... Się u nich stał dach tego dworca. To jest taki budynek. No to było nie kupować biletu, tylko no. dzwonić, powiedzmina. Oni są od tego. No, ale no. Już by wpłynęło jakoś na jakość usług. W, w no, ale. W no, i PkP. Wystałem w tej kolejce te 5 minut, jakoś to wycierpiałem. No i, no i poprosiłem o ten bilet i zaczęła wstukiwać do, do. E, e, komputera dane nie? skąd, dokąd ten bilet wyprostowała palec wskazujący lewej ręki, lewej to ten lewej ręki, w prawej ręce trzymała mysz i, i tym palcem lewej ręki, wskazującym palcem zaczęła trafiać w pojedyncze klawisze jak to wyglądało bum, Boom! Boom! cała klawiatura ta tak podskakiwała jak, jak, jak ten niewielki paluch uderzał w te klawisze co ona ja tam wpisywała, to, to nie ma... były? No, no, no, no, no, no, były... były no, chyba były, to znaczy, ja nie widziałem, ale co, co, coś tak wpisywała. Ja słyszałem tylko trzaski tej klawiatury. I jęki... A, a, radujcie mnie! A, I takie, tego typu. No i... I, I mówi Bo Jak już się jej udało to jakoś wprowadzić To mówi tak, takim, takim nienawistym Takim głosem Taka wściekła, że w ogóle śmiałem, śmiałem Podejść do tej jej okienka I, i zażyczyć sobie biletu Przez Bielsko, Bielsko Przez Wilkowice Rybarzowice Ta takim, takim głosem Mówiła ne. Czas wielkowicery, bo w ogóle jakoś naokoło mi chciała wcisnąć taki ten, ten e, e, bilet, ten e, kurs jakiś taki, ten, taki dziwny. 4,50. Ja, what? 4,50? Przecież normalnie płacę 2,50. 4,50? O co chodzi? O, o co ci chodzi, gruba babo? Podziękowałem jej i poszedłem sobie na inny przystanek i pojechałem prościutko, bez żadnych, o, żadną okrężną drogą, tylko najprostszą, najwygodniejszą drogą, prywatnym przewoźnikiem, proszę ja Ciebie, za 2 złote. Czyli no de facto zaoszczędziłem 50 groszy, zaoszczędziłem kupę czasu, no i znacznie wygodniej było. To najpierw tego czasu musiałeś trochę stracić. No. To by mój błąd. To był bo, tak zwany koszt alternatywnej szansy. Założyłem głupio, że e, największy przewoźnik, przewoźnik no, który się, który się dalej się uważa za monopolistę e, Potraktuje mnie jako klienta poważnie. No, dzisiaj już bym nie postąpił. Jak taki idiota straszny, tylko bym poszedł na nogach do tego domu. No ale wciąż trzeba pamiętać o tym, że. PKP, jakieś PKSy, to wszystko, one po prostu funkcjonują na zasadzie, żeby zrobić sobie dobrze, a nie, żeby zrobić dobrze klientowi. No. I dlatego mamy taką żenująco niską jakość usług, o czym teraz się wypowie ktoś inny jeszcze. Cmo, ty myślisz o E, przepis na postęp w nauce. Najpierw mamy teorię. Może być tą przykładowo model standardowy. Później, teoria ma problem. Ma, masz problem? Mam problem. C czyli masz problem? W takim razie dane doświadczalne. Nie dam, bo to jakbyś mi pożyczył, to ci oddał. Dane doświadczalne. Później, nową teorię. I zależy, czy masz zasadę korespondencji, czy nowe przewidywania. I tu w tej chwili idziesz. Bok, wiele pól Higgs'a, super symetria i dodatkowe wymiary. Jak nie, w takim razie wracasz do w pewnej granicy. Później idziesz do weryfikacji przewidywań i albo do cząsteczek Higgs'a wracasz się z powrotem, albo walisz do LHC. Później robisz już teorię końcową i stop. Co możesz powiedzieć na temat jakości usług naszego przewoźnika PKS? Są bardzo, bardzo niskie ponieważ um, klienci nie są dobrze traktowani, gdyż ja wchodzę do PKS-u, płacę za bilet, nie mam gdzie usiąść, ściskam się, przewracam, przechodzi kanar, który nawet nie sprawdza mojego biletu, a mimo to krzyczy na wszystkich pasażerów, żeby się przesuwali do tyłu, kiedy ja mówię, że to nie jest możliwe, yy, on grozi moim y, kolegom, prawda, że zaraz mogą dostać popysku i przelecą. Dla mnie to jest ogóle niewyobrażalne traktowanie kogoś, kto płaci za tą usługę. Dziękujemy za wypowiedź. Zapytamy jeszcze kogoś innego, jeśli znajdę kogoś chętnego. No dobrze. Ona też korzysta z pps Dzień dobry. Słuchasz coś? Czegoś? O, ty możesz coś powiedzieć. Ja że słuchaj. A więc, co możesz powiedzieć na temat jakości usług oferowanych przez PKS? Nie korzystam. Co jest PKS? Dłużej. Opowiedz, jaki Nie mam przywód z PKS-ami, bo nie... No chyba ktoś tu z nami nie chce gadać. Chyba mamy tu drugiego Bogusława Linda, tym razem w Spódnicy. Więc może ja się wypowiem. Jakoś pozytywnie. No cóż, ja mam takiego... Znanego mi dość kierowców, czy znaczy do kojarzy go z widzenia, cecha charakterystyczna jest łysy. I zawsze, gdy autobus przyjeżdża w porę, to jestem pewien, że łysy prowadzi. On potrafi doskonale jeździć, przyjeżdża na, na czas, no i docieram do mojej miejscowości niecałe pół godziny, co jest rekordem przy obecnych korkach. Dziękuję a jeszcze yy, mówiąc o tych kierowcach to nie wolno zapomnieć o, o Johnny Walkerze no na pewno słyszałeś nieraz jak, jak Kamil Dziasek to jest w ogóle leg legenda naszej klasy naszej szkoły, to jest legenda legenda tego świata nie? Jak często o nim opowiada, o Johnny Walkerze nie znam tej historii jak może, a, on, on tam w jakiejś innej świecie żyje, Ży, no, że nie wie kto to, to Johnny ja John Walker. Ja i wykrzywienie no. czasu i przestrzeni. Z, z naciskiem na wykrzywienie. Co jesteś skrzywiony? Dzięki. Chociaż masz jeszcze gorzej. Nie no, ale każdy. Dopiero... Słuchaj, jak można uznać za normalnego człowieka, który maltretuje biedne gimnazjalistki i zmusza je do jakichś kontrowersyjnych wypowiedzi? Czyli no nomen... Ja, moment, jak, jakie gimnatyckie? O, o których mówisz? Bo to ich była że już nie wiem. E, no powiedzmy Edyta, Ania... Ach, proszę o Ciebie Edyta, Edyta, proszę o Ciebie jest w naszym wieku i proszę Ciebie... I to, i to on, ona, ona mnie, e, że tak powiem molestuje przez e, no, różne formy Dobrze, komunikacji. Zapomniałem właśnie imię, czyśni sobie właśnie, przypomniałem Daria. Któreś na pewno była rok młodsza od nas, czyli musiała kiedyś być gimnazjalistką. Kiedyś... Rok temu, zacząłeś działalność. Zdziwię... Zdziwię. Cię. Ty też kiedyś byłeś gimnazjalistką. Byłem... Gimnazjalistą, pędam jeden. Może i Paweł jest transwestytą, ale to nie znaczy, że musi patrzeć na wszystkich innych jako na transwestytów. A ja w tym czasie poszukam innych wypowiedzi na temat y, PKS-u, tylko no, muszę znowu kogoś znaleźć. O, Sokół, korzystasz z PKS-u? Nie korzystam, nie korzystasz. Niestety, on korzysta. Przemek jest brzydki. Nie. Przemek jest brzydki, czyli ma się nie wypowiadać? Masza jest w pks -u. O! <grystety> e, co sądzisz na temat jakości oferowanych przez PKS? Powiedz. PKS jest beznadziejny, beznadziejny dlatego, że jest państwową instytucją. Tak jak wszystkie instytucje państwowe jest beznadziejny. Naprawdę nic nie powiesz? E, Okej, okay, PKS jest beznadziejny, zazwyczaj autobusy się spóźniają niby pośpieszny, a jedzie powiedzmy o połowę dłużej niż normalny. E, tak samo jak PKP jest do kitu, Autobusy są tak samo jak pociągi w stanie totalnego rozkładu, można wręcz powiedzieć. No i co by tu jeszcze? No, nie wiem. A bilety i tak są drogie. Dziękuję za wypowiedź. Widzisz... Widzisz, wystarczy, że nie zawleczysz do tej roboty. No i już powstaje porządny odcinek, no, no... No też tu musi jakiś porządek zadbać. Jesteś co Ty z tym nie radzisz. No, no, ciasu naj, najlepiej, ale to... On, on to jest daleko. To może jako puentę już tego zdecydowanie za długiego, bo na pewno będzie za długi, tak coś czuję, ten odcinek. No to tak, jako puentę może powiem, że ja... Ja teraz w, obecny, w obecnym miejscu zamieszkania mam dwa warianty dojazdu do szkoły. PKS-em PKS przejazd jest o 30% droższy niż, niż ten, z którego ja korzystam, czyli z usług PKP, pociągę sobie jeżdżę i trwa 40 minut ten dojazd, jeżeli nie ma korków. A tak, jak jeżdżę tym pociągiem, to tak... Sara jest gotowa wypowiedzieć na temat PKS-u. Wypowiada się. Więc uważam, że PKS-y są beznadziejne. Spóźniają się generalnie, czasem nawet pół godziny. Co jeszcze? No i ogólnie jeździ ich za mało, przynajmniej dla mnie. Um, jest zbyt dużo ludzi, zbyt głośno i generalnie nie są zbyt ciekawe. No, dziękuję bardzo. MZK? No, to można by MZK podciągnąć, przecież to... Wypada pada Kurde, nie wiem w którym momencie wyłączyłem nagrywanie Czy ktoś inny wyłączył, czy co? Ale w każdym razie nagrywanie się, się wyłączyło i nie wiem ile do którego miejsca było nagrane Nie wiem, może że to teraz przed chwilą to coś jak się biliśmy o ten dyktafon się stało? I nie wiem, e, czy, czy puenta była nagrana czy nie, także puentę dzisiejszego odcinka nagram jeszcze raz, najwyżej się tamtą wytnie. Mam do wyboru w obecnej chwili dojazd do szkoły albo PKS-em, albo PKP. Jakbym je chciał jechać autobusem, bym no, musiał płacić znacznie więcej niż teraz i sam dojazd by trwał 40 minut jeżeli no, nie byłoby korków poza tym no, te autobusy jeżdżą tak rzadko, że no bym musiał bardzo długo nieraz czekać na, no, aż ten autobus raczy przywlec na, na, tych, na tych kółkach I nie w ogóle autobus ma kółek Zwykle cztery, w cztery? w wypadkach sześć. Cztery? cztery albo sześć, tak. No możliwe. Coś takiego. Aż, ty, aż ty swoje wielkie cielsko racz ten autobus y, przywlec na tych swoich czterech kółkach pod przystanek najbliżej mojego domu, nie? No i jeszcze tłumy w tych, w tych autobusach, no to, to, jest, to jest tragedia. A jak jeżdżę pociągiem to nie dość, że jest znacznie taniej, za miesięcznym w obie strony płacę 60 ,18 zł 18 groszy. Poza tym no, znacznie, znacznie częściej jeżdżą te pociągi, akurat tak mi pasują w czasie, że nie ma takiego dnia, kiedy muszę jakaś wyjątkowo długo czekać na pociąg. I co najważniejsze, że, e, sam przejazd trwa od 16 do 20 minut. Tak. To, jest, to jest olbrzymia różnica, jeśli to porównać z dojazdem z komunikacją autobusową. Dzisiaj na przykład jak jechałem pakalcem, no to... E, e, nie pK jechałem pociągiem. Pociągiem, jak jechałem dzisiaj. E, no to... E, spóźnił się tradycyjnie. To, to jest stała domena... E, stała cecha PKP, że, że są przeraźliwie opóźnienia. Spóźnił się 15 minut. No ale dzięki temu właściwie tylko zdążyłem na ten pociąg. I... No, no i wchodzę sobie do, do pierwszego wagonu, akurat to był wagon y, dla osób y, podróżujących z większym baga z bagażem ręcznym, czyli jest tylko kilka y, z boku y, krzesełek a tak to jest pusto nie? Wszyscy, wszyscy tam stoją no i y, po, po pięciu minutach zacząłem podejrzewać że maszynista musiał co, coś pić. Że na pewno nie jest trzeźwy. Bo tak strasznie rzucało y, tym pociągiem. Normalnie można jechać bez trzybanki. No i I, nie, nie, nie ma opowiadać tą historię. Tak, znowu opowiadam. Oni jeszcze nie słyszeli. Co zmoczone jest? No jest, jest zmoczone, ale jest prawdziwe. I, i, i jest, jest Prawdziwy fajne. Prawdziwy obraz PKP. Co tam kierowcy robią w kabinie? No, y, no bo no, e, dziwne różne rzeczy e, się działy z pociągiem. E, to, to przyspieszał nagle, to, to e, gwałtownie hamował, gwałtownie startował. czy tam, no, e, w pewnym miejscu, momencie praktycznie się zatrzymał pośrodku lasu. Nie wiem pojęcia o co chodzi. E, no, ale sprawa się wyjaśniła. Sprawa się wyjaśniła e, na przedostatniej stacji, na której się zatrzymywał ten pociąg przedostaje i dla mnie otóż otwarły się drzwi kabiny kierowcy czyli no tego maszynisty a w nich pojawiła się postać no dostanęła no po prostu jakaś dwudziesto-paroletnia dziewczyna poprawiła miniuwę, zarzuciła torebkę na ramię i przeszła przez cały wagon żeby wysiadła na tej stacji. Najlepsza tutaj re, w tym momencie była re, re, re, reakcja. Naj, najlepsza była w tym. No przysił tutaj przeszkadza. ja przeszkadzam, bo no, muszę poprzeszkadzać. No no przeszkadza. Są poważne sprawy, a jakieś pierdoły od 20 lat siedzących w kabinie kierowcy, znaczy maszynisty, przepraszam i robiące Zgadnijcie co? No bo właśnie, tak na O! Patrzcie, patrzcie co się stało Auto w rowie Wow, wow, wow. cały skasowany przód o, Jakie ładne Wyglądało jak gówno Nie wiem, ja się tam nie znam na autach No, już dojeżdżamy tak, tak, no muszę szybko kończyć już, już, już nas wyrzucają z tego autobusu pięknego, klimatyzowanego autobusu, marki nie wiem jakiej marki to jakiś prywatny autobus prywatny przewoźnik, więc jechało się dobrze hmm. e, no i, i e, najlepsza e, reakcja na, na, tam, na pojawienie się tej dziewczyny e, wystąpiła no, z... Ze strony gości, którzy, no, kolesi, którzy jechali akurat obok mnie. Jak wybuchnęli śmiechem, takim ordynarnym, hamskim śmiechem na jej widok. Ona się tylko spłonęła cała, cała, się zrobiła czerwona, ze wstydu i szybciutko, szybciutko wyskoczyła z pociągu. Na ostatnim odcinku pociąg jechał jak należy, bez żadnych gwałtownych, bez żadnych gwałtownych. Startów gwałtownych zahamowań, gwałtownych wyczynów. Co się działo w tej kabinie może się jedynie domyślać. To chyba koniec tego odcinka autobusowego, odcinka e, wielko hadronowego Tak by to chyba trzeba było odmienić tą nazwę, nie? Nie, nie wiem, wiem. trudne do odmiany. Ja z tego dobry nie jestem akurat, ale... Powiedz mi, jak będzie wielkozderzaczowo hadronowy no. No, jeszcze końca nie ma, nie dotarliśmy do dworca, jeszcze zostało parę minut. No, ale... Może jakaś ale... puenta? No, to, to była właśnie puenta, że ja jeżdżę pociągiem, a nie autobusem, a ja, jak mam do wyboru i to, i to. No i potem może oglądać ciekawe rzeczy, na przykład dwudziestki wysiadające z kabiny maszynisty. Ona brzydka była, tak szczerze ci powiem. No, a która by chciała w kabinie pociągu siedzieć? No, nie wiem. To tak niewygodnie nie wiem, nie wiem Carrefour, o, to jest już za piękny widok Carrefour, Prawdźmy I zawsze jest najtaniej w Mediamarkt, zapamiętajcie to sobie O, i Stok. Y, jedyne miejsce w Bielsku, gdzie jest Empik Co moim jedyne? zdaniem Jedyne? Nie, jest, jest jeszcze chyba... był w każdym razie kiedyś w Stwarzu, nie? Był? No, nie, to to nie. Nie, to na pewno nie ma. I to jest właśnie do dupy, no. Bielsko jakieś miasto no powiedzmy. No 200 mieszkańców ma. No. no. Jeden MP. No bo miałem, że jeden, ale sernik to jest troszkę na peryferiach. No. I to trudno się potem dostać. Potem bieda, biedny Krzysztof Onkisz wychodzi ze szkoły. Ale nie ma jak dotrzeć do Empiku, a chciałby załóżmy odebrać książki zamówione. po no, zasadzie ich nie zamawiam, bo mam teraz do dupy, musiałbym daleko chodzić. Niewygodne, ale gdyby był bliżej, to on się korzystało. No to tym właśnie optymistycznym akcentem, że, że Przysi musi dbać o formę i biegać sobie codziennie 3 km do MPK najbliższego? No nie biegam. Mm. No to, to zakończę chyba ten odcinek. Skończymy? No, kończymy. E... No tak, to kończymy.